That's So... <laughs> Nie ma, się do 54, 35 i tak mogliśmy liczyć do 15 różnych działań, w sumie 560 60% mowy w No, ten wiek, fizyki perspektywy siedzionych, a w karcie Okay. Przeciwnie, nie lubi rozpocząć na pracy, a ona, co, wyciągnąć się do tego, że za chwilę tu mieli jednego znajomego, kiedy tu przyjechała, chciała się z nią zapisać. Potem pobiegła z aparatem za motylkiem, no bo taki ładny motyl chciałby sobie zdjęcie, tak? Potem pogodziła się na szkółki, jakie you <laughs> That's right. Yeah. <laughs> What's up? Taka z małżeńsko już u śmierci na tysiąc sposobów. Wilki rozszarpały bandyci, napadli i wpadło pod zamawą. Wszystko, co się stało. Przerobiłam w obrazy wszystkie rodzaje śmierci.